Tak, i wy po raz kolejny mój głos. Mam dzisiaj nieodpartą chęć, żeby pogadać troszeczkę do mikrofonu, no ale niestety nie czuję się, no nie wiem, jak się nie czuję, no coś nie wydaje mi się, żebym był w stanie stworzyć kolejny taki odcinek w całości, który mógłbym później wypluć w sieć i umieścić z czystym sumieniem na Papa Cafe. No, chociaż zdarzały się te odcinki y, słabsze, no, przynajmniej takie moje wrażenie jest, że niektóre odcinki są lepsze, niektóre są słabsze. Czasami zastanawiam się, jak to właśnie jest, czy, czy, to, już, czy to już jest szczyt moich możliwości. Te odcinki, które były dobre, z których jestem zadowolony. Czy może być jeszcze lepiej? No, to się okaże. Mam nadzieję, że mm, teraz, jak już będzie tak fajnie, jak będzie ładniejsza pogoda to, to może tych możliwości też będzie więcej dzisiaj cieszyła mi się miska od ucha do ucha, gdy, gdy o 16.20 stwierdziłem, że jest jeszcze jasno, co nie tak dawno temu się nie zdarzało no wprawdzie teraz dokładnie jutro zmienią nam godzinę zmienią nam czas i, i znowu jeszcze chwilę będzie ciemniej, ale to wszystko zmieni się na dniach i tak jak mówię niech wszystko się zazieleni i będzie można działać w terenie, a myślę, że w terenie jakoś tak bardziej na luźno będzie szansa na to, żeby więcej osób zachęcić do porozmawiania przed mikrofonem, chociaż do, do, do jakiegoś takiego lekkiego udzielania się gdzieś tam w tle. Mam nadzieję, że, że ludzie pójdą na taką formę no, no, nie, nie, nie współpracy, ale ale nawet y, jednorazowego użyczenia własnego głosu. Także będą mieli ochotę pojawić się chociaż w jednym podcaście. Czy nawet w jakiejś tam jego części składowej. Zastanawiam się, jak to jest, bo, bo yy, miał już kolejny miesiąc. No, 11 minie kolejny miesiąc nagrywania i, i jednak. Na początku nie wydawało mi się, że pociągnę aż tyle, a dzisiaj zastanawiam się, czy... No właśnie, jak to będzie wyglądało za kolejne pół roku? Nawet za miesiąc? Czy starczy mi zapału, żeby ciągnąć to wszystko i... i gadać nieustannie? Mam jeszcze kilka pomysłów i mam nadzieję, że... Przynajmniej, póki nie zrealizuję tego, co siedzi gdzieś w zakamarkach mojej głowy, to nie mam zamiaru porzucić gadania i... I tak, i, i trzeba jechać, no, ciągnąć ten wózek. Domena jest na trzy lata, także mm, siłą rzeczy będziecie słuchać mojego gadania. Nie no. Nie jest to zobowiązujące, ale mam nadzieję, że przyjemność, jaką czerpię się z, z, z gadania do, do tej gąbki i z wysyłania tego w sieć, z interakcji, jaką tworzą właśnie podcasterzy, słuchacze, no, twórcy innych podcastów. Fajna sprawa, szczególnie, że jeszcze jutro się spotkamy, czy jutro, zależy kiedy tego będziecie słuchać. Może dla Was to być jutro, dzisiaj, albo już jesteśmy po tym spotkaniu, pogadaliśmy sobie i tak to właśnie się kręci. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Zresztą ja nie wiem, co chciałem powiedzieć, bo pojawiłem się tutaj tak zupełnie przypadkiem, no, tylko żeby pogadać, pomarudzić. Jest piątkowy wieczór, no już prawie noc, pobrałem sobie jakieś niezależne kino, ale o tym może opowiem, jak obejrzę ten film, bo, bo zapowiada się dość ciekawie a goście, którzy ten film nagrali to raczej mało znane osoby no także w ten sposób minie mi to piątkowe, piątkowe piątkowa noc minie w ten sposób na jutro zapowiada się hmm, aktywny poranek później po południu mam zamiar wreszcie bo wreszcie mam zamiar zlać wino bo powinienem to już zrobić dawno, dawno. Niektórzy się upominają o konkurs, ale ja nie zapomniałem, pamiętam. Wpadłem dwa dni temu, a nawet wcześniej, wpadłem na taki dodatkowy pomysł odnośnie wina. Jeżeli to wypali, to ja myślę, że jedną butelkę komuś prezentuję tak poza konkursem nagram wtedy właśnie wideokast i w tym wideokaście powiem komu się chlepnęła ta dodatkowa butelka i jednocześnie będzie to wideokast ogłaszający nadchodzący konkurs, w którym będzie można wygrać tą buteleczkę z numerem 1, tak jak to zapowiadałem zaraz po nowym roku. No, patrzcie, już prawie czwarty miesiąc mija. No i jest jeszcze jeden warunek, no to wino musi być dobre. Bo, bo jeżeli jutro to przeleję i stwierdzę, że to jest nic nie warte, no to kurczę, nie wiem, czy się ośmieszać. No ale nie, no, trzymamy kciuki, żeby było fajnie, żeby było dobrze. Mam nadzieję, że, że, że nic się tam z tym nie działo. Wygląda, wygląda w porządku. Jeszcze całkiem niedawno to wszystko chodziło. Jakiś czas temu się uspokoiło i od tego czasu właśnie chodzi ze mną myśl, że już dawno powinno być to zlane, powinno być gotowe i czekać w buteleczkach na jakieś specjalne okazje. Jedną z tych okazji jest właśnie konkurs, o którym kiedyś tam mówiłem w swoim podcaście a później mm, ogłosiłem go w wideokaście tym noworocznym dobrze, to żeby nie przedłużać, nie marudzić kończę to moje dzisiejsze gadanie, bo, bo nie chcę, żeby miniforma przedłużyła się do nie wiadomo jak wielkich rozmiarów także do usłyszenia niebawem bo mam nadzieję, że może jutro, może w niedzielę. No chciałbym, chciałbym wyrobić się w tym tygodniu z nagrywaniem podcastu. Chciałbym, żeby te podcasty były regularne. Ostatnio nie wychodzi to tak, że jest w danym odcinku zawsze tego samego dnia. Jakoś tak wychodziło, że te podcasty pojawiały się we wtorki. No ostatnio to jest różnie. Czasami to jest czwartek, ostatnio była niedziela. No, dzisiaj mamy już piątek, czyli już prawie tydzień czasu. I moje sumienie podpowiada mi, że powinienem wypluć z siebie kolejny odcinek. No wiadomo, nic na siłę. Też nie chcę. Nie chcę. No, chcę, żeby to miało jakieś ręce i nogi, żeby te podcasty moje wyglądały w miarę. No, także ewentualnie, jeżeli będzie jakiś poślizg, to mam nadzieję, że wszyscy mi to wybaczą. Cóż jeszcze chciałbym dodać? Mam w sumie jeden podcast, ale kurczę próbowałem go montować ki kilka, kilka razy i jednak sobie odpuszczę. Stwierdziłem, że y, zamiast y, wycis wyciskać z tego materiału, który udaje mi się nagrać, gdy się z kimś spotkam, zamiast y, wyciskać co się da, to, to jednak wolę y, stworzyć jeden dobry podcast, a resztę materiału odrzucić po to, by przy kolejnym spotkaniu przy kolejnej okazji nagrać coś zupełnie innego i też na poziomie, czyli nie ma sensu tak właśnie, bo, bo, bo. Jakby to wyglądało, gdybym właśnie wrzucał taki cały materiał, który mam z takiej rozmowy, Szczególnie, że już w trakcie rozmowy byliśmy bardzo rozluźnieni, a no, a co było później, to to już możecie się domyślić, więc nie ma sensu, nie ma sensu przesadzać, musi być jakaś granica pewna. Dobrze, kończę. Mam nadzieję, że się słyszymy niebawem i mam nadzieję, że ja niebawem wypuszczę odcinek, którego wy będziecie mogli słuchać. Czyli trzymajcie się, cześć czołem i chwytajcie za mikrofony, nagrywajcie podcasty, na chwałę <słuch> polskiego podcastingu, cześć.